Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Czyta Mirosław Utta. Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa, rok 1978. Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa, rok 1983. Wstęp. Teksty składające się na tę książkę Publikowane były uprzednio w tygodniku Kultura. Przez blisko dwa lata sylwetki królów i książąt polskich towarzyszyły czytelnikom kultury, wywołując zainteresowanie przekraczające najśmielsze nawet przewidywania. Sięgnęła do tego pomysłu i telewizja, zapraszając przed kamery historyków, by dyskutowali o dawnych władcach Polski. A równocześnie historia nauczana w szkole nie należy, łagodnie mówiąc, do przedmiotów lubianych przez uczniów, szkolne podręczniki historii nie stanowią lektur, które młodzież czyta z wypiekami na twarzy, a publicyści co pewien czas głoszą zmierzch społecznych zainteresowań odległą przeszłością i bardzo przekonywająco uzasadniają tego przyczyny. A przecież, pozornie wbrew logice, mylą się. Okazuje się bowiem, że zainteresowanie przeszłością i to zarówno tą bliską, jak i tą nader odległą, jest bardzo duże. Rzeczą socjologa jest wyjaśnienie tego fenomenu. Historyk może jedynie sugerować obszary, na których szukać by należało odpowiedzi. A więc tradycja dwóch prawie stuleci, gdy historia wraz z literaturą spełniała rolę czynnika formującego nowoczesny naród polski. Dotyczyło to zarówno okresu zaborów, jak również, choć w inny oczywiście sposób, i lat hitlerowskiej okupacji. Poszukiwano w przeszłości odpowiedzi na pytania, że z najtragiczniejszych doświadczeń Potrafiliśmy przecież podnieść się do dalszej egzystencji. Z jednej więc strony rozdrapywanie ran, by nie zarosły błoną podłości, z drugiej poszukiwanie tego, co świeciło jasnym światłem w przeszłości, co poniżonym i prześladowanym pozwalało na dumę i nadzieję. Nie było to przypadkiem, że dwie te postawy, charakterystyczne zarówno dla historyków, jak i odbiorców ich prac, współistniały ze sobą. I choć we wzajemnych polemikach niejedno ostre, a często nawet i krzywdzące padało zdanie, to przecież owa różnorodność myśli była w sumie zjawiskiem niewątpliwie pożytecznym. Ktoś kiedyś powiedział, że każde pokolenie musi dokonać własnego rozrachunku z historią, że musi wytworzyć sobie własny sposób oglądu przeszłości. Jeśli sąd ten jest prawdziwy, a dotychczasowe doświadczenia wydają się go potwierdzać, to znaczy, że historia w sensie społecznym nie stanie się nigdy zespołem prawd raz i na zawsze ustalonych, że pozostanie żywa i kontrowersyjna, zarówno w badaniach, jak i w społecznej ich recepcji. Lajkowi może wydać się dziwne i pozbawione sensu, że historycy powracają w swych badaniach do zagadnień już dawniej naukowo opracowanych i opisanych, i to nawet wówczas, gdy nie usprawiedliwiają tego nowe odkrycia źródłowe. Prace w ten sposób powstałe często są nie mniej interesujące i wartościowe niż te dotyczące spraw dotąd nieznanych. Historyk bowiem odkrywa przeszłość również drogą interpretacji faktów znanych poprzez sformułowanie nowych pytań, poprzez odmienny sposób szukania na nie odpowiedzi. Historyk tym różni się od kronikarza, że nie tylko ustala fakty, ale stara się wyjaśnić ich przyczyny i skutki. O ile fakty z reguły, choć i tu bywają wyjątki, nie budzą dyskusji, to owe rekonstrukcje przyczyn i skutków, czyli to właśnie, co jest rozumieniem przeszłości, budzą i budzić muszą spory i kontrowersje. Widać to wyraźniej w tej książce, gdy autorzy sąsiadujących ze sobą tekstów często dość znacznie różnią się w interpretacji, czyli ocenie tych samych faktów. Widzę w tym jedno z zalet tej książki. Pokazuje ona bowiem względność ocen historycznych, zachęca do intelektualnej refleksji. Owe sprzeczności ocen można było oczywiście usunąć w toku prac redakcyjnych, ale byłaby to zła przysługa oddana czytelnikowi. To, że historia nie należy do przedmiotów popularnych w szkole, wynika, jak się wydaje, przede wszystkim z tego, że w szkolnym wydaniu pozbawiona została wszelkiej dyskusyjności, że składa się z sumy dat i autorytatywnych ocen. Nie ma w niej miejsca na intelektualną przygodę, na emocje własnych prób stawiania pytań i własnych na nie odpowiedzi. Być może jest to wobec przeładowania programów szkolnych nieuniknione, ale tym bardziej potrzebna jest literatura historyczna niezwiązana szkolnymi rygorami. Ta książka ma te właśnie ambicje. Nie może ona zastąpić podręcznika szkolnego, mimo że obejmuje ponad osiem stuleci naszej historii. W wielu sformułowaniach różni się od szkolnych podręczników. Czasami wynika to z tego, że autorzy starali się prezentować najnowsze wyniki badań, czasami zaś z tego, że po prostu różnią się w swych interpretacjach od autorów podręczników. Nie tylko szkolnych, również i uniwersyteckich. Był czas, gdy pisanie o królach i książętach było metodologicznie podejrzane. W owej pierwszej dekadzie Polski Ludowej historiografia nasza podlegała wielkim procesom przeobrażeń w metodzie badania i rozumienia przeszłości. Rozpoczynano wówczas studia nad dziejami klas i grup społecznych, nad procesami ekonomicznymi i przejawami aktywności mas pracujących. Mimo uproszczeń i pomyłek był to przecież okres owocny. Może nie tyle przez konkretne dzieła, co przez znaczne rozszerzenie problematyki badawczej, a przede wszystkim przez upowszechnienie metodologii marksistowskiej. Lata następne przyniosły zarówno pogłębienie refleksji metodologicznej, jak i znaczną ilość monografii, które zdobyły sobie trwałe miejsce w kanonie podstawowych lektur historyka. Biografistyka była jednak wśród nich najsłabiej reprezentowana. Może i dlatego, że jest to wbrew pozorom dziedzina bardzo trudna. Uprawianie jej wymaga przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa jednostka w procesie dziejowym. Odpowiedź teoretyczna Ogólna nie nastręcza większych trudności. Rozwój społeczny przebiega według pewnych ogólnych prawidłowości, ale potwierdzają się one w długich ciągach czasowych. Dlatego też bieg procesów historycznych może być opóźniony lub przyspieszony przez wiele czynników. Również przez działanie wybitnych postaci wyciskających swe piętno na historii. W sensie pozytywnym lub negatywnym. Trudności poczynają się piętrzyć wówczas, gdy owe ogólne zasady usiłujemy zastosować w praktyce, gdy staramy się ustalić, co w działaniach danej postaci wynikało z jej uwarunkowań, z jej określenia przez możliwości i konieczności, co zaś było rezultatem własnej decyzji, własnego wpływu na bieg wydarzeń. Innymi słowy, gdy szukamy proporcji pomiędzy tym, co obiektywne i tym, co subiektywne. Zrozumienie motywacji działań wymaga zrozumienia psychiki podejmującego działania, nie jest to łatwe nawet dla psychologa badającego żywego człowieka. Cóż dopiero, gdy od naszego bohatera dzielą nas setki lat? Jakże łatwo wówczas o modernizację, o przypisywanie opisywanej postaci innych cech. Modna ostatnio psychologia historyczna wciąż jeszcze raczej uzmysławia skalę trudności niż proponuje zadowalające rozwiązania. Teksty zawarte w tej książce są dobrą ilustracją wielorakich kłopotów, które rodzi biografistyka. Różnie rozwiązywali je autorzy. Owa różnorodność wynikała i z odmienności temperamentów badawczych, i z odmienności materii, którą poszczególni autorzy się zajmowali. Inne problemy rodził brak źródeł, konieczność rekonstrukcji mozaiki, gdy zachowały się jedynie jej fragmenty. Inne – selekcja tego, co ważne, ze źródeł obfitości. Stąd też niektóre z tych tekstów ukazują przede wszystkim warsztat historyka, sposób analizy i krytyki źródeł, gdy inne starają się przedstawić pełny portret bohatera. Wszystkie jednakże starają się poprzez pryzmat opisywanej postaci ukazać epokę, choć oczywiście i w tym wypadku sposób prezentacji jest różny w różnych tekstach. Wybór postaci zgodny jest w zasadzie z pocztem królów i książąt polskich Jana Matejki. Matejkowski poczet rozszerzony został o tych książąt, których dokonania w jakiś sposób charakterystyczne były dla epoki. Wydawało się bowiem, że rygorystyczne przestrzeganie zasady, że interesują nas tylko królowie i ci z książąt, którzy pretendowali do zwierzchnictwa nad więcej niż własną dzielnicą, stanowić będzie zbędne ograniczenie. Jest to więc założenie dość dowolne, ale w zbiorze esejów, a tym przecież jest w rezultacie ta książka, Usprawiedliwione. Andrzej Garlicki. Benedykt Ziętara. Siemowit lestek, siemomysł. A więc jednak byli zmartwychwstali nieomal po długim, zawziętym unicestwianiu przez sceptycznie i hiperkrytycznie nastawioną część historiografii. Od czasu powstania seminariów historycznych na polskich od 1870-71 roku uniwersytetach w Krakowie i Lwowie jedna za drugą upadały legendy uwiecznione przez średniowiecznych kronikarzy. Wykształceni na niemieckich uniwersytetach przedstawiciele polskiej mediewistyki skrupulatnie analizowali zawarte w naszych kronikach wiadomości i zestawiali je z obcymi źródłami. Badali możliwości dotarcia do prawdy przez naszych kronikarzy i ich chęć lub niechęć do pełnego tej prawdy przekazania. Niewiele przekazów Galla i Kadłubka mogło się ostać takiemu śledztwu. W szczególności zaś za bajeczne uznano wszystko, co Gal napisał o przodkach Mieszka I. Mieszko jest zdaniem owych badaczy postacią autentyczną, bo imię jego zapisały kroniki niemieckie i czeskie. O żadnym z jego przodków nie wspominały, a więc nie są to postacie historyczne. W dodatku Gal splątał je z bajką o popielu zjedzonym przez myszy, a więc opowiadanie jego warte jest tyle samo, co opowiadania kadłubka o walkach kolejnych leszków z Aleksandrem Wielkim czy Cezarem. W 1925 roku Aleksander Brückner, podsumowując swe dawniejsze prace, pisał U nas tradycji historycznej na dworze książęcym Żadnej nie było. Nikt nie wiedział, czyim synem był pierwszy książę chrześcijanin Mieszko, bo historia dopiero od niego zaczynała. Gdzie na koniec nie tu bylec patriota, lecz obcy przybłęda, acz na podstawie informacji krajowej, dawne dzieje spisywał. Zadziwia tu przekonanie wielkiego polihistora, że na dworze polskim nie było żadnej tradycji historycznej, zwłaszcza, że tuż obok pisze, iż Gal. Przybłęda spisywał swe dzieło na podstawie informacji krajowej. Dlaczego informacja ta nie mogłaby obejmować wiadomości o przodkach Mieszka? Podobne stanowisko zajmował znakomity mediewista Kazimierz Tymieniecki, który w 1928 roku pisał. Nieuzasadnione metodycznie jest traktowanie imion od Piasta aż do Siemomysła jako osób historycznych. A żeby na miano takie nie zasługiwali, wystarcza ta okoliczność, że żadne źródło o nich nie wspomina. Historia państwa polskiego rozpoczyna się dopiero z Mieszkiem. Ale jeżeli tak, jeżeli Mieszko jest pierwszym przedstawicielem dynastii, panującym jednak na wielkim terytorium, to jak doszło do nagłego powstania tego państwa? I tu w lukę stworzoną przez wyrugowanie przodków Mieszka wcisnęła się hipoteza najazdu, ciesząca się w pewnych okresach i kręgach, niemałym powodzeniem, chociaż nie była właściwie oparta na żadnych podstawach źródłowych. Hipoteza o powstaniu państwa polskiego drogą najazdu obcych plemion i podboju przez nie miejscowej ludności pojawiała się w Polsce dość często od końca XVIII wieku. W ten sposób usiłowali historycy m.in. Maciejowski, Bielowski, Szajnocha, Piekosiński wyjaśnić pochodzenie różnic stanowych w Polsce i genezę poddaństwa chłopów. Dwaj historycy niemieccy, Lambert Schulte i Robert Holtzmann wykorzystali odrzucenie historyczności przodków Mieszka I przez znaczną część historiografii jako argument za powstaniem państwa polskiego w drodze podboju. Mieszko nie miał polskich przodków, ponieważ sam był przybyszem. Był to mianowicie Normanin imieniem Dago lub Dagr, który ze swą drużyną, podobnie jak Ruryk na Rusi, dokonał podboju plemion między Odrą a Wisłą i założył tam państwo. Prawdziwe imię Mieszka wyprowadzili wspomniani uczeni z zaginionego, a zachowanego w streszczeniu w registrach papieskich dokumentu, w którym Mieszko oddawał pod koniec swego życia państwo swe pod opiekę stolicy apostolskiej. W dokumencie tym Mieszko występuje pod imieniem Dagome. Jest to zapewne, jak sądzi Henryk Łowmiański, imię chrzestne Mieszka którego książę użył w korespondencji z papieżem zamiast potocznie używanego imienia, aby zamanifestować swą chrześcijańskość. Natomiast nie ma powodu przypuszczać, aby książę znany w Europie pod słowiańskim pogańskim imieniem Mieszka miał w stosunkach z papiestwem używać równie pogańskiego imienia skandynawskiego. Co prawda wśród zwolenników hipotezy najazdu pojawili się i tacy, którzy nawet imię Mieszko uważali za tłumaczenie nordyjskiego imienia Björn, niedźwiedź, ponieważ Mieszko to zniekształcenie nazwiska Miśko, pochodzącego od poczciwego Misia Niedźwiedzia. Hipoteza Holzmana i Schultego, poparta autorytetem jednego z najbardziej wpływowych mediewistów niemieckich okresu międzywojennego, Alberta Brackmana, zyskała sobie wielkie powodzenie w kręgach hitlerowskich, opierających m.in. na niej twierdzenie o braku państwowo-twórczych zdolności wśród Słowian, oraz o specjalnych w tym względzie talentach Germanów. Ukazało się sporo książek i moc artykułów, w których liczni niemieccy historycy i archeologowie gorliwie zbierali materiały mające z hipotezy stworzyć pewnik naukowy. Tym bardziej trzeba podkreślić trzeźwe podejście takich uczonych jak Adolf Hofmeister i Herbert Ludat, którzy sceptycznie oceniając te wysiłki, odrzucali hipotezę o normańskiej genezie państwa polskiego, jako nieuzasadnioną. Hipoteza ta upadła razem z lansującym ją reżimem hitlerowskim. Już w czasie polemiki z nią, prowadzonej energicznie w latach 30. XX wieku przez polskich mediewistów i archeologów, zaczęto ponownie przypatrywać się wymienionym przez Galla przodkom Mieszka I. Istnienie ich było przecież koronnym argumentem przeciwko hipotezie najazdu. Jeżeli Mieszko był synem Siemomysła, to nie musiał przekształcać się w skandynawskiego Dagona ani Björna, aby stworzyć państwo polskie. On odziedziczył to państwo zbudowane wysiłkiem trzech pokoleń przodków. Wśród historyków polskich zawsze byli i tacy, którzy wierzyli w historyczność relacji Galla. Jedni jakby nieśmiało napomykali, że jednak tradycja dworska mogła zachować pamięć o imionach pierwszych książąt. Drudzy głosili otwarcie, że Polska nie mogła wyskoczyć jak Minerwa z głowy Jowisza, i szukali w obcych źródłach imion przypominających pierwszych, rzekomo legendarnych piastów. Od Michała Bobrzyńskiego i Stanisława Smolki, przez Stanisława Zakrzewskiego i Romana Grodeckiego, aż po Zygmunta Wojciechowskiego i Henryka Łowmiańskiego trwała tradycja obrony historyczności siemowita, lestka i siemomysła. A jednak nawet ostateczne odrzucenie hipotezy najazdu nie przyniosło triumfu zagubionym twórcom państwa polskiego. Obchodziliśmy hucznie tysiąclecie tego państwa w tysiączną rocznicę pierwszych wystąpień Mieszka I, zapominając, że Joachim Lelewel już sto lat wcześniej organizował jedno milenium, choć obchody nie udały się z powodu szykan władz pruskich. Z ostatnim atakiem na wymykających się unicestwieniu przodków Mieszka ruszył Jerzy Dowiat 1968. Z właściwą sobie pomysłowością usunął ich spośród śmiertelników, rezerwując im zaszczytną emeryturę wśród bogów. Uznał mianowicie, że piastowska lista dynastyczna wywodzi książąt od bóstw, których chrześcijański kronikarz sprowadził na ziemię, czyli wyrażając się naukowo, zeuchemeryzował. Podobnie skandynawskie listy królewskie wywodzą się od boga Odina, a wykorzystujący jeduński kronikarz Saxo Grammaticus zrobił z Odina ubóstwionego przez ludzi bohatera. Tylko, że listy skandynawskie zawierają długi wykaz pokoleń, a piastowska tylko trzy imiona. Zwolna sceptycy tracą argumenty. Szeroko zakrojone wykopaliska archeologiczne w najstarszych ośrodkach państwa polskiego Gnieźnie i Poznaniu wykazały ciągłość rozwojową od IX, a nawet VIII wieku, aż po wiek XI. Nie ma tu miejsca na żaden przełom w połowie X wieku. Mieszko musiał mieć poprzedników, bez względu na to, jak się nazywali. Ale dlaczego właściwie nie mieliby się nazywać tak, jak to przekazał nam Gal Anonim? Dlaczego nie mieliby nosić imion Siemowit, Lestek, Siemomysł, Przeciwko autentyczności listy dynastycznej wysunięto dwa główne argumenty. Pierwszym jest splecenie tej listy z legendarnymi wątkami o popielu zjedzonym przez myszy i o piaście nagrodzonym za gościnność przez aniołów. Są one niewątpliwie obcego pochodzenia. Pierwszy wywodzi się z Nadrenii, legenda o arcybiskupie chatonie zjedzonym przez myszy. Drugi zaś z francuskiej legendy o świętym Germanie, szczodrobliwość nagrodzona. Drugi argument, już przeze mnie wspomniany, stanowi rzekoma niemożność przetrwania ustnej tradycji o pierwszych piastach na dworze ich potomków w okresie od IX do początku XII wieku. Rozpatrując pierwszy argument, stwierdzimy od razu, że Gal wyraźnie oddziela opowieść o popielu i piaście od relacji o panowaniu siemowita, lestka i siemomysła. Nie tu miejsce na analizę samej opowieści o upadku poprzedniej dynastii. Warto tylko przypomnieć, że według Galla Piast nigdy nie był sam księciem. Pierwszym księciem nowej dynastii jest jego syn Siemowit. Dodajmy też dla pikanterii, że i Mieszko I, w przeciwieństwie do swego ojca, dziada i pradziada, jest u Galla bohaterem legendy. Wszak miał być od urodzenia niewidomy i przejrzał dopiero w siódmym roku życia przy okazji postrzyżyn. Przeczytajmy, co pisze Gal o przodkach Mieszka. Siemowit tedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędzał nie w rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej, zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed nim. Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek, który czynami rycerskimi dorównywał ojców zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak godnością. Tłumaczenie Grodeckiego. Nie ma tu żadnych legend ani fantazji poza amplifikacjami, jakimi chętnie posługiwali się nie tylko średniowieczni dziejopisowie, gdy brakło im konkretów. Wszak i dzisiaj nie jeden autor, gdy trudno mu napisać coś o sytuacji chłopów w danym okresie, bąka o dokręcaniu śruby ucisku feudalnego. Państwo się rozszerzało, rozumował Gal, a więc książęta, znani mu z listy, musieli być energiczni i wojowniczy. Przeto z dobrą wiarą przypisał im dopiero co wspomniane cechy. Jak nie trudno dostrzec, staram się nie wyczytać w tej liście dynastycznej zbyt wiele. Największy z żyjących mediewistów polskich, Henryk łowniański, rozpatrując w piątym tomie swego dzieła Początki Polski, Czasy Pierwszych Piastów, uznał za możliwe bardziej intensywne wykorzystanie przekazu Galna. Zrozumiał on z niego, że decydujące fakty w zakresie terytorialnego rozszerzania państwa Polan na inne ziemie późniejszej Polski zaszły za Siemowita i Lestka. Za czasów Lestka państwo Piastów było już tak potężne, że wiedziano o nim za granicą. Siemomysł wprawdzie potroił pamięć przodków zarówno urodzeniem, rzeczywiście miał trzech synów, jak godnością ale terytorium w zasadzie nie rozszerzył. Zadanie to miało spaść na jego dziedzica, Mieszka. Czytelnik zdziwi się, o ile nie zna dzieła Łowmiańskiego, wiadomością, że państwo polskie było znane w Europie przed Mieszkiem. Było znane, odpowiada Łowmiański, ale oczywiście nie jako Polska. Nazwa ta jako określenie całości państwa ustaliła się właściwie dopiero w XI wieku. Poprzednio rozmaicie ją określano, raz jako... Sklawinie, czyli Słowiańszczyznę, raz jako państwo gnieźnieńskie, czasem Mieszko I nosił w relacjach tytuł Króla Północy. Otóż w połowie X wieku poddanych piastów określano zdaniem łowmiańskiego najczęściej jako ludzi lestka, lestków lub lestkowiców. Tak można interpretować mieszkający nad Wisłą lud Lipcike wymieniony przez bizantyjskiego cesarza literata Konstantyna Porfirogenetę, tak też najprościej wytłumaczyć zwrot niemieckiego kronikarza Widukinda, który podaje, że mieszkowi podlegali Słowianie zwani Licykawiki. Lestek Siemowitowic musiał być wobec tego wielką indywidualnością, skoro niewiele brakowało, abyśmy wszyscy zostali do dziś lestkowicami. Ale nawet gdybyśmy nie ulegli tej frapującej argumentacji i pozostali przy bardziej oszczędnej interpretacji tekstu galla, to same imiona książąt w nim występujące możemy już dziś z całym spokojem uznawać za autentyczne. Co więcej, ciężar dowodu należy w obecnym stanie rzeczy przerzucić na tych, którzy kwestionują listę. Nie tylko imiona przodków mieszka znał gal z Naugals, tradycji dworskiej. Z tejże tradycji pochodziło też wszystko, co wiedział o Mieszku Pierwszym i prawie wszystko, co wiedział o Chrobrym, dla rządów którego miał bodaj tylko jedno źródło pisane, zaginiony później żywot świętego Wojciecha. Gdybyśmy nic nie wiedzieli o Mieszku ze źródeł obcych, można by kwestionować także jego istnienie. Już od dawna wskazywano na przechowywanie w ustnej tradycji ludów pierwotnych Afryki i Polinezji długich list wywodzących genealogię naczelników plemiennych. Co prawda Kazimierz Tymieniecki żartował z szermujących tym argumentem zwolenników autentyczności listy piastowskiej, że jest to miecz obosieczny, gdyż zawierzając ślepo tej pamięci musielibyśmy się pogodzić z pochodzeniem np. od wieloryba. Ale sytuacja się zmieniła, gdy zamiast tradycji prymitywnych plemion zaczęto analizować dawne afrykańskie organizmy państwowe, zorganizowane stosunkowo wysoko, choć nie posiadające spisanej tradycji. Rozwinięte po ostatniej wojnie badania nad dawnymi państwami Czarnej Afryki pozwoliły historykom zmienić zdanie na temat autentyczności list dynastycznych. Tradycja ustna przechowała tam imiona nie trzech, jak w Polsce, czy ośmiu, jak w Czechach, ale kilkudziesięciu kolejno po sobie panujących władców. Afrykańskie listy dynastyczne zgadzają się na ogół ze wzmiankami pochodzącymi ze źródeł europejskich. Brakuje w nich jedynie władców uważanych za uzurpatorów, których celowo postanowiono wymazać z ustnie przekazywanej historii. Co najważniejsze, zapamiętywaniem tradycji dynastycznej i jej przekazywaniem zajmowali się w Afryce specjalnie do tego wyznaczeni funkcjonariusze, których badacze europejscy niezbyt zgrabnie nazywają tradycjonalistami. Specjalizacja i poczucie ważności sprawowanej funkcji przyczyniły się do udoskonalenia przez nich sposobów zapamiętywania i przechowywania w pamięci tekstów układanych zazwyczaj w rytmiczny wiersz. Jak w Afryce, tak i w Europie Środkowej dbająca o swój prestiż dynastia musiała kultywować pamięć o przodkach i zapewnić sposób jej przekazywania. Badacze czescy na przykład skłonni są widzieć w układzie imion przekazanej przez kronikarza Kosmasa listy dynastii Przemyślidów, właśnie wiersz rytmiczny. Na pewnym etapie doszło do utrwalenia listy przodków na piśmie. Z tą chwilą specjaliści od zapamiętywania nie byli już potrzebni. Może już Gal korzystał z zapisu listy dynastycznej. W każdym razie listę tę należy dziś uważać za pełnoprawne źródło historyczne. Nie można bez dowodów uznawać za bóstwo siemowita tylko dlatego, że autentyczni bogowie, jak na przykład znany Świętowit, mieli taką samą końcówkę imienia. Nic dziwnego, że nawet Tymieniecki w ostatnich pracach bardziej ostrożnie formułował swe zdanie na temat pierwszych piastów. Dziś w licznych monografiach oraz wydawnictwach podręcznikowych i słownikowych Siemowit, Lestek i Siemomysł wymieniani są już jako postacie historyczne. Gdzieś w drugiej połowie IX wieku, zapewne nie bez wpływu potężnego wówczas państwa wielkomorawskiego, doszło w gnieźnie do obalenia panującej nad polanami dynastii, której ostatnim przedstawicielem był popiel. Tron objął Siemowit, po nim Lestek i Siemomysł. Rządy ich przypadają na drugą połowę IX i pierwszą X wieku. W tym czasie państwo Polan, obejmujące dzisiejszą Wielkopolskę i Kujawy, Rozszerzyło się na późniejsze ziemię Sieradzką i Łęczycką, Mazowsze, ziemię Lędzian, Sandomierszczyzna, a może pod koniec rządów się omysła także na ziemię Lubuską. Ta ostatnia zdobycz naruszała już strefę interesów państwa niemieckiego, rozszerzającego swe zabory na ziemię między Łabą a Odrą. Syn się momysła stanął więc wobec decyzji o znaczeniu przełomowym. To, że potrafił je podjąć i zdołał stawić czoło wszystkim przeciwnościom losu, to, że przez opanowanie Śląska, Pomorza, a może również Małopolski, zbliżył obszar swego państwa do terytorium, które dziś nazywamy Polską, zawdzięczał nie tylko swym talentom, ale w dużej mierze organizacji stworzonej przez ojca, dziada i pradziada, którym należy się dobre miejsce w polskiej tradycji historycznej. Aleksander Gejsztor Mieszko I. Liczebnik przy jego imieniu ma podwójną wymowę. Przyszli bowiem po nim następni mieszkowie, wśród nich dwaj władcy całej Polski, a potem nieco drobiazgu dzielnicowego. Powtórę zaczyna on nie tylko ich serię, ale otwiera także poczet monarchów polskich. Jest pierwszym z tych, o którym wiemy dość dużo, potrafimy ocenić jego działania i rezultaty nieporównanie szerzej niż jego poprzedników i dojrzeć jego znaczenie jako władcy zjednoczyciela bardzo znacznej połaci naszego kraju. Jak pisał o nim w roku 1813 Joachim Lelewel, już między Słowianami Przemożny wokół Warty i Wisły od Odry do najwschodniejszych Bugu Zakołów od Noteci do Pilicy po części od Morza koło ujścia Wisły a może i w zachodnich odry stronach, obszerne posiadłości trzymający, a przez to sąsiad niemieckiej polityki albo winien był jej dzielnie się zastawić, albo jej ulec. Poczet królów i książąt polskich. Taśma pierwsza, koniec pierwszej ścieżki.